Tyłem, tyłem jedziemy, bo tak lubimy i tak chcemy Wszystko tyłu jest kolorowsze Wszystko jest lepsze, wszystko fajowsze Ludzie stąpają z palców napięta Psy machają do tyłu ogonem się właśnie. Gigantyczny korek pociski wpadają w gnóbie gangsterom. Wszystkie ofiary z martwych wstają z faliny, zjadane przez samochody. Na łyżce suche z mleka kakaozy jemy w świecie, gdzie wszystko do tyłu się dzieje. Rano wchłaniają jajka Włosy zgadzają się z każdą minutą Źle kończy się każda dla dzieci bajka Zjadamy rzymy jak te lawe barany Dźwięki poruszają śników membrany A koła tłokami ruszają z dwóch boków do kotła Para leci prosto z tyłoków i pociąg turkoczy I tak sobie jedzie jak gdyby lobko Od była na przedzie. A my jedziemy tyłem Tyłem two jedziemy Jedziemy tyłem two Tyłem jedziemy, jedziemy Jedziemy tyłem Tyłem jedziemy Jedziemy tyłem